o mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki. Baśń tatarska. W dalekim kraju żył pewien bogaty kupiec, który podróżował po całym świecie. Docierał do najdalszych i najbardziej egzotycznych miejsc, jakie zna człowiek i przywoził stamtąd najdelikatniejsze tureckie jedwabie, chińską porcelanę, Perskie dywany i kość słoniową. Z jednej z takich dalekich podróży kupiec przywiózł słowika, który stał się od tej pory jego największym skarbem. Ptak śpiewał tak przepięknie i żewnie, że wszyscy przy nim płakali. Właściciel bardzo się starał, aby słowikowi niczego nie brakowało. Zbudował dla niego złotą klatkę jej dno wysypał złotym piaskiem, w perłowej muszli zawsze była źródlana woda, a w bursztynowej miseczce najlepsze ziarna. W żaden jednak sposób nie potrafił sprawić, aby Słowik śpiewał radosne pieśni. Któregoś razu, kiedy handlarz wybierał się w interesach w kolejną, daleką podróż, Słowik usłyszał, że jego pan odwiedzi jego ojczyznę. Panie mój, zawsze byłeś dla mnie dobry. Spełnij proszę moją prośbę, kiedy pojedziesz do mojej ojczyzny, pójdź do najpiękniejszego sadu, gdzie rosną granaty. Tam żyje mój brat. Przekaż mu proszę pozdrowienia ode mnie i powiedz, że jestem zdrów i nie skarżę się na nic. Kupiec chętnie zgodził się spełnić prośbę Słowika. Kiedy więc trafił do zamorskiej krainy i załatwił wszystkie swoje handlowe sprawy, udał się do sadu, w którym żył brat jego ukochanego ptaka. Odnalazł najpiękniejsze drzewo granatu, na którym właśnie śpiewał słowik. Jego pieśń była bardzo smutna. — To na pewno brat mojego słowika — pomyślał kupiec i podszedł bliżej. — Słowiku! — Przynoszę ci pozdrowienie od twojego brata oraz wieści, że ma się dobrze i na nic się nie skarży, powiedział. Wtedy ptak przestał nagle śpiewać i w jednej chwili padł martwy na ziemię. Kupiec bardzo się zmartwił. Pomyślał, że słowik na pewno bardzo tęsknił za bratem i na samo wspomnienie o nim serce mu pękło. Wziął ciało ptaka delikatnie w dłonie i odrzucił w trawę. Kiedy odszedł od niego, nieboszczyk nagle ożył i odleciał w głąb sadu. Kupca bardzo zdziwiło to, co zobaczył. Z wrażenia aż mówił. Kiedy wrócił do domu, opowiedział o wszystkim swojemu słowikowi. Twój brat chyba całkiem o tobie zapomniał, powiedział smutno kupiec. Kiedy przekazałem mu pozdrowienia od ciebie, padł na ziemię, a gdy myślałem, że jest martwy i odrzuciłem go daleko w trawę, ożył i radośnie odfrunął. Zamknięty w klatce słowik zaczął się głęboko zastanawiać nad słowami swojego pana. Następnego dnia, kiedy słudzy przyszli zmienić wodę, znaleźli go martwego. Kupiec bardzo się zasmucił śmiercią swojego ulubieńca. Co jednak mógł zrobić? Chwycił go delikatnie w dłonie i odrzucił na trawę. Gdy tylko Słowik znalazł się wystarczająco daleko od właściciela, poderwał się do lotu. — Dziękuję ci, panie, że przekazałeś mi dobre wieści od mojego brata. Powiedział wesoło i odleciał do swojej ojczyzny. Kupiec długo stał i zastanawiał się, co ptak miał na myśli. Nie zrozumiał, że to on sam podsunął mu sposób, jak może odzyskać wolność.